Wiercie, byliśmy chwilę w Anglii na konferencja, gdzie było reprezentowane 17 narodów. So shall I translate in English now? Or what? <laughs> yeah, okay. As you know, we've been in England for some time, and there were many, many churches represented there. About 900 liderów w jednym miejscu. About 900 leaders so in one place. Świetnie, się modlić razem i i widzieć jak spójne wizje mamy jaką. Ruch and and see the vision v, v uh, that we have as a family of churches, as, as a movement of salt and light churches. Mike Beaumont, Steve Thomas, Mike Beaumont and Steve Thomas send their love to all of us. Although I was missing my family that stayed in home, a, a, a naprawdę tęskniłem za was. And I was truly missing you. wy jesteście moje rodziny. you are my family. Jak, jak powiedziałem, to było dziwne dla mnie wrócić. Si si si siadaj chwilę. <laughs> nie, nie jest potrzebne. Nie jest potrzebne. Naprawdę, jak jak byłem w Anglii, było takie dziwne, dziwne się czuję w sercu, że. Jestem w moim byłym kraju, ale nie się czuję w domu w ogóle. Naprawdę nie się czuję w domu, jak też padał, wiatr wieje i angielskie jedzenie i takie rzeczy. Ale, ale myślałem sobie, chcę wrócić do domu i, i za cztery dni, o, prawie ostatnie, w ostatnim e, dniu e, rozmawiałem e, z Tomkiem i patrzyliśmy... Ja patrzyłem ja na Tomkę i on, on na mnie, i myśleliśmy, że chcemy wrócić do domu teraz. Już, już wystarczy. Ale, ale jest na... Wy jesteście moja rodzina. I rodziny są wspaniałe rzeczy. No? Wspaniałe rzeczą jest mieć rodzinę. Prawdziwe. Są ciekawe rzeczy, które matkę i ojca w rodzinie nigdy nie będą. Powiedzieć. Na przykład, kiedy ostatni raz słyszałaś matka w rodzinę, która tak powiedziała na, na, na przykład do, do dzieci: Jak możecie oglądać telewizję z tak daleko? Proszę, bliżej telewizji, bliżej telewizji. Ma, ma, matki nigdy nie będą takie rzeczy powiedzieć. Czy tak, córka, tak? Często ja też nie chodziłem do szkoły, jak powinno" tam być. No, nie martw się. Nie, nie trzeba być w szkole. Czy, czy, um, nie trzeba zgasić, zgasić światło. Chcemy jak najwięcej światła w całym domu, bo, bo bardziej szczęśliwy będzie wyglądać. Czy, czy, a dajmy, dajmy kula, syn. No, no. No, to jeszcze tydzień, jeszcze tydzień. Będzie, będzie się. W rodzinę wiesz. Trosimy się. Nawzajem. I czy, czy, czy, czy na przykład, kiedy ostatni raz słyszałeś matkę, która powiedziała, a, wiesz, jak, jak dziecko tak robi, ha, psik. i matka powiedziała, że e, nie niepotrzebno używać chust, chusteczka, nie chustawki, chusteczka, chusteczka, tak? Używajcie ubrania, to wystarczy, no. Czy kiedy ostatnie słyszałeś, Ojciec, który powiedział, słuchaj, słuchaj, córeczka, tutaj jest moja karta kredytowa, kluc klucze do auto, rób, rób coś, idźcie. Go crazy, jak mówimy w angielsku. Nigdy, nigdy. Czy, czy Słuchajcie dzieci, czy synu, uh, matkę i, i ja, my, my nie będziemy cały weekend rób sobie imprezę czy coś takiego. Wielkie imprezy dla, dla, dla wszystkich. Czy, czy jest e, jak się mówi po polsku? Dzień ojca? O... Tak. A to, to nie jest wielka rzecz. Nie, nie trzeba o czym myśleć. wiesz. Czy, czy, czy na przykład po co chcesz szukać pracy? Ja, ja zarabiam. Ja zarabiam. Wystarczy. Nie trzeba szukać pracy. Nie oczywiście jaką rodzinę Chcemy pracować razem, chcemy mieć w porządku w rodzinie. I, I dzisiaj chcę mówić na temat, jeżeli są slajdy, budując jaką rodzinę. kościół jest jak rodzina. Są pewne rzeczy, które nie mówimy, bo jesteśmy rodzinę. Są rzeczy, które będziemy mówić, bo jesteśmy rodzinne. i Naszą priorytet, jak słyszeliście, w tym roku jest... Iść dalej nie tylko w fizycznym sposób, jak, jak budujemy czy remontujemy nasze kaplice, ale iść dalej też w sposób, że jesteśmy rodzinę. Iść dalej i inwestować i budu, budując jaką kościół, cały kościół jaką rodzinę. Chcemy e, robić tyle, tyle rzeczy, że aby budować kościół, tak. Chcemy inwestować z ludźmi dzisiaj. Chcemy im trenować, zachęcić, pomóc im i aby znaleźć ich funkcję i rolę w Kościele, jak, jak słyszeliśmy. Nasze serce i pragnienie jak liderzy jest, że możemy się uczyć więcej o Bogu i, i być bliżej Bogu razem, nie tylko indywidualne relacje z Bogiem, ale że razem możemy być bliżej Boga, że szanujemy Jego słowo że jesteśmy gotowe wspierać i pomagać każdy w Kościele, wszyscy w Kościele, że jesteśmy aktywni w służbie Królestwa Bożego. Jesteśmy owocami w naszym charakterze, w naszym życiu. Ale pytanie jest, jak, jak będziemy realizować, jak możemy realizować nasze pragnienie czy priorytety w tym roku. Odpowiedź jest tak, że rodzina jest kluczem. Kluczowa wartość ewangeliczna i charyzmatyczna charyzmatyczne kościoły jest, że kościół jest rodziną. Jesteśmy członkowie alliance ewangeliczny, jak mówimy po polsku? Alliance, tak? Tak, my jesteśmy. Okej, okay, mo może tłumaczyć trochę. A też jesteśmy... <grywa> Też jesteśmy charyzmatyczny kościół, więc pewnie wartości mamy. I kluczową rzeczą, kluczowe fundamentalne rzeczą jest, że my jesteśmy rodziną. Okej, okay, do, do dobrze, może być więcej po, po, po, po, po, po angielsku robimy. Christianity is relational. Chrześcijaństwo jest oparte na relacjach. Let's look at some Romans 12, 1, spójrzmy na kilka wersetów. Rzymian. 1, 12, 1-2. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Taka powinna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Więc oddajemy się poświęceniu, aby służyć innym, aby służyć sobie nawzajem. I to był, dla Pawła to był taki punkt startowy, punkt wyjścia. I to musi być także nasz punkt wyjścia. 1. Piotra 4, 10. że mamy sobie usługiwać według darów, które Bóg nam dał sobie nawzajem. Każdy z nas ma różne dary, różne role, ale używamy tych darów dla dobra, w całości, pracując wspólnie jako rodzina. Widzicie, jeżeli coś jest w Biblii istotne, jest powtórzone wiele razy. Wszystko, co jest istotne w Biblii, jest powtarzane wiele razy. Nigdy nie będziemy budować doktryny w oparciu o jeden werset. I nigdy też nie chcemy robić tego, co nie jest napisane w Biblii. Nie chcemy budować na tym, co nie jest napisane. Ten aspekt Kościoła jako rodziny jest czymś fundamentalnym w Biblii. I jak w każdej rodzinie są momenty trudne i są momenty radości. I wspaniale jest, jeżeli gdy my przyłączamy się, przyłączyliśmy się do tego Kościoła na przykład i ludzie mówią, na przykład z zewnątrz, którzy przychodzą, naprawdę jesteście jak rodzina. Pamiętamy, że Kościół nie jest demokracją. It's a family. To jest rodzina. Where fathers, mothers and sons and Gdzie mamy ojców, matki, e, synów, córki. Equal, Równi, ale mający różne role. Nie no Żadna rodzina nie jest doskonała, oczywiście. Ale pracujemy razem jako rodzina. Ponieważ Kościół jest zgromadzeniem zwykłych ludzi, którzy mają niezwykłego Boga. Który w swojej mądrości założył Kościół Mający pracować jako rodzina. My nie działamy w taki sposób, w jaki działa świat. Nie, nie działamy jak partia polityczna. Biblia uczy nas rodzina. Rodzina, która łącz, złączona jest razem przez Ducha Świętego. O czym ja będę mówił w przyszłym tygodniu. What we don't want to, czego nie chcemy robić, realizując naszą naszą wizję jako kościoła? Aby pomóc nam wszystkim znaleźć swoje miejsce w kościele, to to czego nie chcemy robić to następująca rzecz. busy. My nie, nie chcemy powiedzieć, no rób coś, rób coś, no. Zajmij się czymś. Give more, find your place. Dawaj więcej. Znajdź swoje miejsce. Because sometimes that's not possible. Bo czasami to tak nie działa. To jest niemożliwe w taki sposób. Często nie wiemy, jak znaleźć nasze miejsce lub też co robić. Nie wiemy czasami, co może być zrobione albo, albo kiedy, albo gdzie. Sometimes we need training. Czasami potrzebujemy przygotowania, jakiegoś treningu. But neither do we want to say go and get yourself some training and then come back and serve. Uh, go and get Or Also we don't want to say go and get yourself training. Także nie chcemy powiedzieć idź idź gdzieś tam się wytrenuj wyćwicz nabierz doświadczenia and then come back and serve. a potem przyjść i służ. That's not how Jesus did it. To nie tak zrobił robił to Jezus i tak nie, nie działał pierwszy kościół i jako kościół oparty na Biblii chcemy budować na modelu, który daje nam Biblia. Więc jak budujemy jako rodzina? Mamy tutaj zdjęcie ojca i syna. Często mamy takie powiedzenie w Anglii, mamy go jest także w języku polskim, jaki ojciec, taki syn. See, this is you begin, but the same. Wiecie, to jest rodzina. Oni są różni, ale wyglądają podobnie. I don't know if you can see, there two tutaj dwie małpki jedzą sobie banany. Whatever the the father is like the son will be like. I jakikolwiek ojciec jest, to podobny będzie syn. And if I told my son Maciek at home, gdybym ja powiedział Maciekowi, synowi mojemu w domu. Maciek? You're in a family now, I'm the dad. Ty jesteś w rodzinie, ja jestem ojcem. Maciek, go and cook dinner for us all, please. Idź ugotuj dla nas obiad. You's ten years old. On ma 10 lat. Should be able to cook by now. Go on. No, powinieneś już, masz 10 lat, powinieneś już być w stanie ugotować i ugotuj obiad. Gdyby on nawet próbował, starał się ze wszystkich sił, aby ugotować obiad i przypaliłby ten obiad, mess, w kuchni byłby całkowity bałagan, może kuchnia by zajęła się ogniem i zrujnowałoby się całe miejsce. Czy to jest jego wina? Oczywiście to nie jest jego wina, to jest moja wina jako ojca. He was, he was obedient. On był posłuszny. Ale to była moja wina, że jako ojciec nie zainwestowałem, nie nauczyłem go najpierw. Pamiętam mój ojciec czasami w domu Robił tak ze mną. And I find myself doing the same with my children. ja widzę, że tak samo postępuję z moimi dziećmi. Uczę See, ich tych my rzeczy. Daniel isn't in here at the my years old. Mój Daniel którego tutaj teraz nie ma, ma pięć lat. And there's a complete difference between being at school and being at home. I to jest coś całkowicie różnego być w szkole uczonym i być w domu. See at school when it's time to clear up, they say, come on. W szkole, gdy czas jest na e, posprzątanie, mówią, szybciutko sprzątamy już raz, raz. Ale w domu I pick up my son, biorę mojego syna i traktuję siebie jak dźwig, biorę and jak... I mówimy, kłaniamy się, podnosimy śmieci, box, w, do pudełka, do do do, do kosza, pick up your toys, here we go. podnosimy e, zabawki, i robimy to razem. To teach him that it can be fun, aby nauczyć go, że to może być także zapawa, ale także pokazać mu, co musi być zrobione. Because first of all, if you just, if if I just told my son, go and clean up. Ponieważ gdybym powiedział mojemu synowi, idź i posprzątaj, to może nie wiedziałby, co zrobić. Rodzina potrzebuje ojców i córki. I, i, ojców i matki. I, i od samego początku e, widzimy w Biblii rodzinę. Nie jest tutaj wyraźne. 1, 1, ale w pierwszej e, Księdze Mojżeszowej 1.1 widzimy Boga i Ducha Świętego. In John 1, w pierwszym Jana we see God the Holy Spirit and Jesus. widzimy Boga, Ducha i widzimy Jezusa. Jezus zawsze Jezus zawsze istniał. Od samego początku był Ojciec, Syn i Duch. I to jest jedna z podstawowych, podstawowych dogmatów naszych rzeczy, w które wierzymy, czyli nauka o Trójcy. I od samego początku mamy ten obraz rodziny. I like. Bóg posyła swojego jedynego syna Jezusa. Now Jezus jest również Bogiem. I mógł powiedzieć, no cóż, ja jestem także Bogiem, mogę robić to, co chcę. Ale Jezus chciał coś nam zaprezentować, pokazać. And in 2 it tells us this, I Filipian 2 e, mówi nam tak, że chociaż Jezus był w postaci i w naturze Bożej to nie upierał się za chłan, jak mówi nasze tłumaczenie, aby być równym Bogu. Ale uniżył samego siebie i zgodził się działać pod autorytetem Ojca. W Ewangelii Jana ponad sto razy Jezus nazywa Boga swoim ojcem. I mówi, słuchajcie, robię tylko to, co robi mój ojciec. I cokolwiek Jezus mówi, dla nas jest bardzo ważne. Bo On próbuje nas czegoś nauczyć. Oto przykład relacji, którą On chce w nas widzieć. Oczywiście to było coś, co Żydów bardzo wyprowadzało z równowagi. Jak można nazywać Boga swoim ojcem? To było bluźnierstwo. Ale Jezus coś ważnego miał do powiedzenia wtedy aby można coś, co chciałabyśmy zrozumieli. Żydowscy rabini bardzo lubili siadać, dyskutować, rozważać różne ważne aspekty teologii. Oni lubili przekomarzać się, walczyć między sobą, kto z nich miał rację. I potem mówili ludziom, tak macie robić. Ale Jezus mówi, chcę wam pokazać inną relację, inny styl działania. Rodzina jest ważna. I dlatego mówię o Bogu jako mój ojcu i o tym, że robię tylko to, co ojciec robi. Gdy Jezus powołał swoich pierwszych uczniów, nie, nie powiedział im, idźcie i zróbcie coś. Na początku powiedział, chodźcie ze mną, pójdziemy gdzieś razem. Nie, nie, nie będę tylko nazywał Boga swoim Ojcem, ale chcę także... Jakby zaprezentować, pokazać, co to oznacza. Chodźcie ze mną, spędzimy razem trzy lata, będziemy razem ćwiczyć, budować się. Nie wiedzieli wtedy, jak długo to będzie trwało, ale, ale zainwestowali swój czas. I, I mówi, patrzcie, jak ja działam. Pozwólcie, że będę dla was przykładem. Do to z mnie. Zróbcie to ze mną and then try to do it by yourself. a potem próbujcie robić to sami. Right you, a ja będę stał przy was a potem przyjdzie moment, kiedy będziecie robić to samodzielnie. Just like a works with a child. Tak ojciec e, pracuje z dzieckiem. Jezus robił to, co ojciec. The disciples to, co Jezus a uczniowie robili to, co Jezus. W liście do Filipian 3,17 Paul Paweł zachęca kościół, mówiąc: bierzcie ze mnie przykład. I mówi: zaufajcie mi, zobaczcie, jak ja to robię. Timothy. On e, współpracował z Tymoteuszem. Called Timothy like his own son. On nazwał Tymoteusza, że był taki dla niego takim kimś jak syn. Timothy Paul his father, like I Tymoteusz nazywał Pawła swoim ojcem. Był dla niego Paweł jak ojciec. Paul around. I on e, podążał za Pawłem, gdziekolwiek on szedł. On widział, w jaki sposób Paweł działa. I wtedy, kiedy Paweł wysłał go, aby był e, przywódcą, pastorem na pewnej wyspie, jako apostoł miał takie prawo wysłać swojego ucznia e, na, do takiej misji, na takie stanowisko w jakimś miejscu. Timothy kept writing to Paul. I Tymoteusz pisał do Pawła listy. Tato, taka rzecz się wydarzyła. Co mam z tym zrobić? Co mam z tym zrobić? Look, Timothy was forty years old. wtedy miał 40 lat. Z tego co wiemy. To już był dużym chłopcem. To nie był już, już dzieckiem. Ale ciągle wiedział, że relacja właśnie taka rodzinna. Jest bardzo ważne. wiedział, że wszyscy jako rodzina musimy podlegać autorytetowi i że to jest bardzo ważne. W starym Testamencie również to widzimy mamy Eliasza i Elizeusza. i was good enough to prophesy on his own. Um, Eliasz był wystarczająco dobrym prorokiem, aby prorokować sam. But he stuck with Elijah. He stayed with him. Elizeusz, ale um, był wystarczająco dobrym prorokiem, ale jakby był przy Eliaszu. Says, I bo być przy nim. Mówi, chcę się od Ciebie uczyć. Chcę podążać za Twoim przykładem. I know I need Wiem, że potrzebuję e, przygotowania, treningu. Chcę być najlepszym jak to tylko możliwe. I give God the best. Chcę dać Bogu z siebie to, co najlepsze. I dlatego nie chcę mieć takiej postawy o pełnej pychy. Mogę to zrobić sam. I want a ja chcę mieć Ojca. Who will come with me on the Kogoś, kto będzie ze mną szedł w tej podróży. Jesus gave the great Potem Jezus daje nam wielkie przekazanie. Matthew 28 18, as you know. Mateusza 28, 18, jak wszyscy znamy. I kluczową rzeczą, o której powiedział, że Kościół ma robić, to, go and the words, to nie było tylko idźcie i głoszcie Ewangelię, but there was an part. ale była tam pewna ważna część. Exactly what I've been doing. Idźcie i róbcie dokładnie to, co ja robiłem. Ucznić uczniami ludzi. to understand meant, Jesus Aby oni mogli zrozumieć co to znaczy, najpierw Jezus był tego chodzącym przykładem. Come e, przy, Przychodzicie do ludzi. See their gifts. Dostrzegajcie ich obdarowania. Pomóżcie im, aby rozwijali to razem z wami. Jezus nie powiedział, idźcie i róbcie coś. Powiedział, podążajcie za moim przykładem. Bądźcie matkami Be like i ojcami. Bądźcie jak rodzina. Rodzina, która ma ojców, matki, synów i córki. Gdzie jest dyscyplina, serving, gdzie jest służenie and training one another. i ćwiczenie się nawzajem. Jeden z chrześcijańskich autorów, dr Mark Hamby, so, powiedział to: że relacja ojca i syna, relacja matki i córki Is a foundational connection for all spiritual impartation. jest e, fundamentalnym e, połączeniem dla każdego duchowego e, przekazania daru, czy myślę, my można tak to zrozumieć. Okay. In order to pass something on. Aby przekazać coś, The key relationship is this family relationship. To kluczem do tego, aby przekazać autorytet jest relacja e, właśnie tego typu ojcowsko-synowska, matczyno-córczana. Więc on obserwował, że gdy gdy nasze serca e, zbliżają się, są, są skierowane na siebie nawzajem, na nas, we will receive this generational blessing. to otrzymamy to błogosławieństwo pokoleń. We will a of the otrzymamy podwójną porcję namaszczenia. See, if we are jeśli jesteśmy wszyscy, to seek our own ministries. Więc gdy jesteśmy wszyscy i, i jakby będziemy szukać tylko własnej, indywidualnej służby, to w naszym kościele nie o to chodzi tak naprawdę. To nie chodzi o to, żeby każdy z nas znalazł tylko swój dar i swoje funkcjonowanie, ja i Bóg. Chodzi o to, aby budować rodzinę razem, aby to służyło w całej so if, if you just seek your own gifting, Więc jeżeli będziesz tylko szukał swojego obdarowania, you may be blessed. Możesz być błogosławiony. If you do it with someone, ale jeżeli będziesz to robić razem z kimś, to nie tylko ta osoba będzie błogosławiona? But you'll be blessed because of their help. Ale ty będziesz błogosławiony ze względu na to, że jej pomagasz. Get double blessing and double anointing. I To jest jakby podwójne błogosławieństwo, podwójne namaszczenie. Ale there was a, a problem in the church in Corinth. Ale w Koryncie na przykład był pewien problem. Nie, może nie widać, nie widać tego zdjęcia e, dosyć wyraźnie. Mamy na tym zdjęciu e, 25 młodych ludzi. To jest grupa młodzieżowa. I to w jakiś sposób przypomina nam obraz zboru w Koryncie. They didn't understand how to build church one Oni time. nie rozumieli na początku, jak budować kościół. Jedna rzecz, która, której brakuje na tym zdjęciu, and that's fathers and mothers. to matka, i ojciec. Rozumiemy to na przykład, że młodzież lubi i kocha być razem ze sobą. All of us would love to get together with only those people who are like us. I, I my wszyscy mamy taką tendencję, że lubimy przebywać z ludźmi takimi, który, którzy trochę przypominają nas, którzy są tacy jak my. But that's not a church. Ale to nie jest kościół. And that caused a lot of problems in I to powodowało wiele problemów w Koryncie. Corinthians W 1 Korincie 4:15. mówi, że this is the problem jest that you've got not many fathers amongst you. I Paweł pisze: problem jest y, tak między wami, że nie macie ojców, nie macie zbyt wielu ojców. Got lots of eloquent teachers it Macie wspaniałych, elokwentnych nauczycieli, but you need fathers. Ale potrzebujecie ojców. Paul understood that. Paweł to rozumiał. And it was so important he wrote it down. Ibo to tak bardzo ważne dla niego, że właśnie to zapisał. In 2 Corinthians w drugim Koryntian 1.24 on, on wyjaśnia, jak ta e, relacja ojcowska, mentorska w Kościele ma działać. Nie chodzi o to, żeby władać ludźmi i mieć jakąś władzę nad nimi, czy, czy przewagę nad nimi ale abyśmy byli współpracownikami razem obok siebie, ramię w to, ramię. To abyśmy y, stali obok siebie w wierze. Więc celem liderów w tym kościele it, so live their life as an jest żyć życiem takim jak przykład. To lead and to teach. Aby prowadzić aby uczyć and to come alongside us. I aby być come alongside us. The być, people, us the z, z ludźmi, aby być razem, wspólnie ze wszystkimi. So can all grow up to be Abyśmy mogli wszyscy wzrastać do tego, abyśmy byli takimi e, prawdziwymi e, uwielbiaczami, takimi prawdziwymi ludźmi, którzy uwielbiają dojrzałymi displaying the whole glory of god którzy którzy będą odzwierciedlać chwały bożą we god's glory jesteśmy zbiorem chwały bożej and nothing more brings glory to god i nic tak nie przynosi chwały bogu when his brothers and sisters work together as a family gdy bracia i siostry pracują razem jako rodzina i personally i'm so thankful That I can serve in this ja osobiście jestem bardzo wdzięczny Bogu, że mogę służyć w tym Kościele. Jestem wdzięczny, że mam matki i ojców w Chrystusie. For me, for me personally, Dla mnie osobiście traktuję Janek ja osobiście traktuję Janka i Beatkę Karaszewskiej jako, jako taką matkę i ojca. Szanuję ich radę, opinie. Pozwalam im mówić do mnie, tak jak to, co chcą powiedzieć. Jeżeli widzą coś, co nie jest całkiem w porządku, nie będę się obrażał, ale daję im prawo, aby o tym powiedzieli. I, i, i czasami muszę powiedzieć w porządku, przepraszam. I to są także ludzie, którymi mogę dzielić radości. Tak samo z pastorem Jackiem. Jako starszy brat, niewiele starszy, ale, ale starszy. Jako ojca lub starszego brata w Panu. Ktoś, z kim mogę płakać i radości. I ja wiem, że pastor Jack też ma takie osoby, które traktuje jak, jak ojców duchowych. See, when works I każdy pracuje pod autorytetem. Z fathers and mothers in the Lord. Z ojcami matkami w Panu. I found my life it security. I, I widzę, że w moim życiu to przynosi mi poczucie bezpieczeństwa. And to sprawia, że czuję się bezpieczny i, i no, że I, dobrze się czuję. I so much, nie, nie, nie martwię się tak bardzo, że tylko ja sam muszę troszczyć się o moje życie. I then I see the blessings of having a, a biblical Type family. When I widzę błogosławieństwo wynikające z tego, że mam taki biblijny model rodziny. pamiętam, kiedy na początku, kiedy przyjechałem do Polski, I że byłam was so thankful that everyone like now is translating for me. Pamiętam, jak byłem wdzięczny, że, że ludzie tłumaczą to, co ja mówię. Potrafię już dzisiaj komunikować i rozmawiać po polsku, ale na początku byłem tak bardzo wdzięczny. I byłem tak wdzięczny, że ludzie oprowadzali mnie po Nowym Sączu, pokazywali mi, gdzie warto iść, co można zobaczyć gdzie that, warto być. Że poprzysiągłem sobie, że jak tylko to będzie możliwe, będę służył, służył, służył. To nie chodzi o szukanie tylko swojego własnego daru. Ale szukanie po to, aby służyć sobie nawzajem. Matthew 9. Let's go on further. Mateusza 9 Next verse next one Następny. In Matthew Mateusza 9:39 Matthew saw it was so sad that they were like sheep without a shepherd. Hello, good. Okay. Jesus. Jesus like sheep without Jezus powiedział, że lud jest jak owce, które nie mają pasterza. to written in in Matthew's Gospel. I to jest zapisane w Ewangelii Mateusza. They're like homeless orphans. Są jak bezdomne sieroty. Know, how do you feel when you see a child on the street with no mom and dad? Jak czujemy się gdy widzimy na ulicy sierotę bez matki bez ojca? Who is really an orphan and homeless. Która jest, um, jest um, sierotą um, bezdomną. No sense of belonging. Nie ma poczucia przynależności. It breaks my heart. To to to to jest, to łamie moje serce. It widok. broke Jesus's heart. I to także złamało serce Jezusa. To see this group of people who were still like sheep without a shepherd. Aby gdy widział tą grupę ludzi, która która była jak owce bez pastersza. They needed shepherding. Potrzebowali pasterszowania. sadly, it's very sad in churches today when people feel that they don't have. A, a mother or father in the Lord. I to jest przykre, także dzisiaj to, to, to nie jest dobrze, kiedy ludzie w kościele nie mają takiego ojca lub matki w Chrystusie. Że nie mają nikogo takiego, kto mógłby być ich mentorem. My potrzebujemy tego, potrzebujemy takimi być. Tak. Yeah. We needn't be without a father, nie, nie możemy e, nie stać nas na to, aby, aby właśnie tak żyć bez e, ojców. Yeah. Jesus said, I am the good shepherd. Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem. I także wiemy, że mamy być taki, tacy jak On. I naszą rolą także jest być Dobrymi pasterzami. Nie, nie mówię tylko o starszych. Ja mówię o nas jako o całym Kościele. Abyśmy mogli pasterzować sobie nawzajem. Być blisko siebie nawzajem i pomagać sobie nawzajem odnajdywać swoje miejsce w Chrystusie. Więc jaka będzie nasza odpowiedź i co w tym roku chcemy jako Kościół gdzie chcemy iść. Abyśmy byli błogosławionym i pełnym owocu Kościołem. Oczywiście kontynuujemy całą masę różnego rodzaju służb, które już wcześniej zaczęliśmy. Będziemy kontynuować um, trening i, i, i szkolenie liderów małych grup nie chcemy tylko mówić proszę poprowadź grupę w następnym tygodniu ale chcemy także um, trenować ludzi i pomagać im aby widzieli jak to robić chcemy także rozwijać całą sferę proroctwa i, i modlitwy i też się tego uczyć want train people in worship Chcemy e, trenować i rozwijać się i jakby wzrastać w uwielbieniu. We'll Zaczęliśmy e, kurs, takie szkolenie dla e, przyszłych kaznodziejów. Dla tych, którzy chcieliby kiedyś w przyszłości nauczać w kościele. Training up young men and young women, e, ćwicząc i, i jakby kształtując, inwestując w młodych, w młodych e, mężczyzn i młodych kobiety. We know we have a, a... Wiemy, że mamy wspaniałą grupę młodzieżową, którą Beatka i Witek prowadzą. I Beatka jest, no to widzimy, że jest jak matka dla tych młodych dziewczyn. A Witek jak ojciec dla tych młodych mężczyzn. I tak to, to ma wyglądać. We're doing multimedia training. Robimy, zaczęliśmy kurs multimedialny. Coming alongside people spotykać i uczyć całą grupę ludzi jak używać nowoczesnej techniki technologii w kościele. Training in mission and evangelism. Abyśmy mogli e, ćwiczyć się w, w nowych formach misji, ewangelizacji. You'll know, of course, that if you want someone, if you need extra training, there's also KSB. Jeżeli chcemy jakby wzrastać w tym, uczyć się więcej, to oczywiście też mamy e, krakowskie seminarium biblijne. Koleże biblijne, które mogą nas nauczyć i dać fundamenty nauki biblijnej. I Biblia naucza nas, że każdy z nas ma dar. I każdy z nas otrzymał dar po to aby służyć. Ale także jest ostrzeżenie w Biblii. Jezus powróci ze zbawieniem i z sądem. Sądem dla tych którzy odrzucili Boga. Którzy nie chcieli osobistej relacji z nim, ale ze zbawieniem dla tych, którzy czekali na niego, dla tych, którzy byli mu posłuszni. I jedną z rzeczy, o które nas zapyta, jedną z rzeczy, która sprawia, że ciągle służę w kościele, i 100% i daje z siebie 100%, to to, że pewnego dnia stanę przed Bogiem i On mi powie co zrobiłeś z tymi rzeczami, które Tobie powierzyłem? Co zrobiłeś z ludźmi, które, których dałem obok Ciebie? Postawiłem obok Ciebie. Jak budowałeś mój Kościół? Jak inwestowałeś to, co Tobie dałem w Królestwo Boże? I ja będę musiał odpowiedzieć. I wtedy będzie już za późno, aby cokolwiek zmienić. Kiedy, kiedy umieramy, to Biblia nas uczy, że nie ma już drugiej szansy, nie ma żadnego czyśćca. Więc Osobiste uczniowstwo albo poddanie się uczniowstwu jest czymś, czego bardzo potrzebujemy. To jest coś, na czym bardzo polegałem w moim życiu chrześcijańskim. Tak wielu ludzi widziałem w przeszłości w kościele, którzy gdzieś tam oddryfowali. Oni może kiedyś byli tacy zapaleni dla Boga, a potem drift on i and, and go cold a potem gdzieś oddryfowali y, oziębli. often those that have no father i często to ci którzy właśnie nie mieli ojców have no discipleship actively in their life. nie przeszli aktywnie w życiu takiego uczniostwa nie How, mieli takiego wychowania do uczniostwa they haven't chosen to find someone who they can come alongside nie jakby nie odnaleźli kogoś z kim mogliby razem iść. It's not about I to nie chodzi o strukturę. It's not that someone can say to nie działa tak, że ktoś ci powie, dobrze, twoim ojcem będzie ta osoba. Bo to jest kwestia relacji. You, you, you have a, a in a way. I mamy pewien wybór. Kto może ze mną być tak blisko. Who can take me to the next step? Kto mnie może poprowadzić dalej? Kiedy the z dziećmi idziemy na spacer i idziemy gdzieś tam przez bezdroża, there might come a time when my children can't go any further. To przychodzi taki czas, kiedy moje dzieci już, już, już dalej nie mają siły iść. Nie znają drogi albo są zbyt słabi. And that's the time when I to jest czas, kiedy ich podnoszę i niosę ich, and carry them, i, i niosę ich like a jak ojciec. I zabieram ich mie do miejsca tam, a niosę ich do tego, do, do, tak, do dotąd aż dalej odzyskają siły i są w stanie dalej iść. I love that poem in bardzo, bardzo lubię ten, ten obraz, um, który ma tytuł um, Ślady stóp. It's a picture, to, jest, to jest biblijny obraz, Jesus us the times. Kiedy, w którym Jezus niesie nas przez trudny okres naszego życia. Jak like God himself jak Bóg sam, który niesie nas. Jesus Jak Jezus, który niósł swoich uczniów, gdy mieli problemy. So build, now, Więc kończąc to powiedzieć, że mamy budować się jako rodzina. Błogosławieństwo e, zlewa się na nas kiedy jesteśmy częścią rodziny. Kiedy gdybyśmy tylko byli taką grupą pojedynczych osób and one of us wins the or something, i, i jeden z nas wygrał na przykład na loterii and become really rich, i ta osoba stawała się by niesamowicie bogata. No, to w porządku dla tej osoby, ale jak to jaki to ma wpływ na resztę osób w kościele? If loses their job, gdy ktoś z nas straci pracę. Jakbyśmy byli tylko jednostkami, to każdy z nas mógł powiedzieć, No co? Ja, ja swoją pracę mam, przecież. But when we work to, as as a family, Ale gdy pracujemy jako rodzina, to coś innego się dzieje. When my children fall over and hurt themselves, gdy moje dzieci upadają i zranią się, nie nie mówię, o, ja, ja jestem w porządku, moje nogi mnie nie bolą. Ja pobiegnę i pomogę moim dzieciom. I one poczują się błogosławione być częścią rodziny. Similarly, when my children do well at school. Podobnie, gdy moje dzieci dobrze sobie radzą w szkole, It joy to, my heart as well. to to raduje moje serce. We feel blessed because we're part of a family. I wszyscy czujemy się błogosławieni, bo jesteśmy częścią rodziny. So we continue to build as a family. Więc e, kontynuujemy i chcemy budować się jako rodzina. It has to, be relational and not structural. to musi być oparte na relacjach, a nie na strukturze. Everything we do, we want to do. Wszystko, co robimy, chcemy, aby wypływało z takiej ojcowskiej, matczynej troski o siebie nawzajem. Jeżeli, gdy mówiłem to kazanie, w jaki sposób w Twoim sercu urodziło się takie przekonanie, że może nie jesteś w takim procesie uczniostwa. Jeżeli nie masz a or who can come Jeśli może nie masz takiej matki, ojca, który, który może być dla ciebie taką osobą, That mean they have to, be physically older. to nie oznacza też, że ta osoba musi być fizycznie starsza jakoś. Ale to może być ktoś, kto, kto będzie może krok, dwa, dalej, głębiej niż ty w sprawach Bożych ktoś kogo szanujesz w Chrystusie I to chcę wam powiedzieć że aby odnaleźć swoje miejsce w królestwie Bożym i w kościele to musisz znaleźć się w takim mieście, w miejscu uczniostwa w takim miejscu relacji rodziny If if that's the kind of thing that you're seeking, jeżeli tego poszukujesz, then speak to Pastor Jack one of the elders, porozmawiaj z starszym, albo z jednym z, z pastorem, albo z jednym z starszym, and we'll work with you to help you find the best person for you. I i jeżeli chcesz, możemy pomóc ci znaleźć taką osobę, modlić się o to, poszukać takiej osoby dla ciebie. And if you don't want that, then you don't have to have it. I, a jeśli tego nie nie chcesz, no to oczywiście nie musisz. I've just found personally in my life, znalazłem taką osobę w moim życiu. I found it true in my life that when I have that kind of discipleship and fatherly care, i odkryłem, że gdy mam taką relację i taką, taką ojcowską zależność, I feel blessed, czuję się bogosławiony, safe and secure, bezpieczny, and able to go on. I, I jestem w stanie iść dalej, rozwijać się. Okay, let's stand up. Wstaniemy. Let's stand together as a family. Jako rodzina, stańmy razem. Chciałbym zachęcić Was, abyśmy teraz mogli modlić się, oddać się nawzajem do służby sobie nawzajem. Ojcze, dziękuję Ci za ten fakt, że Ty jesteś ojcem. Dziękuję for the fact, that you've put us in a family. Złączyłeś nas jako rodzinę. Że chociaż jesteśmy różni i mamy różne role. Że możemy sobie nawzajem służyć. Help us, Lord, to realize, Pomóż nam zdać sobie sprawę, że nie chodzi tylko o naszą osobistą relację z Tobą ale chodzi o nasze służenie i miłowanie siebie nawzajem. Chcemy oddać się na służbę sobie nawzajem. Chcemy oddać się byciu w relacjach rodzinnych. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, co Ty i Pan Jezus pokazali nam. Chcemy być posłuszni. Chcemy być biblijnym kościołem. Chcemy być kościołem budowującym się jako rodzina. Father, I personally thank you for my family here in Nowy Sącz. Ojcze, ja osobiście dziękuję Ci za moją rodzinę w Nowym Sączu. I thank you for the love of the people here in Nowy Sącz. Dziękuję Ci za miłość ludzi w Nowym Sączu. I thank you that there's people here to correct me and to support me. Dziękuję Ci, Panie, że tu są ludzie, którzy mnie mogą poprawić, napomnieć i wspierać. I thank you, Lord, that there's people here. If only I want them, who are ready to support me and help me. Panie, dziękuję Ci za ludzi, przed którymi stoję. Dziękuję Ci za ich gotowość, aby wspierać mnie i błogosławić. Hallelujah. Wtedy, kiedy Thank tego you, będę Jesus. potrzebować. Dziękuję Ci. Amen. Amen. Amen.